Halo, kochanie. Co tam słychać? Co tam nie, nie, chcę mi się... A, Nie chcę Co tam słychać? Nie, nie chcę mi się... A, się Mogę się do was dosiąść? Siadaj, bekam. Śmiało, wiesz. Kurde, ale się zmęczyłem. Jaki kurze, jemany. I tak się dowiem, z kim byłeś. Wszystko porządku? Dawaj, kaczmy. Żona mi się Adam, ciberek. Adam, ciberek. Siadaj. Siadaj na piesie czegoś. Co się Nie, stało? powiadaj. Co tam się stało? Żona dali mnie po rogach. Ale widziałeś Kolega zmają widział ją na mieście jak szła z obcym mężczyzną w stronę kina dzisiaj. I teraz wszystko przez rozmowy telef... telefoniczną się potwierdziło, że była w kinie i oglądała film, a nie chciał powiedzieć z kim. Ale co, jakiś napiłbyś się może czegoś, whisky albo coś? Nie, dzięki chłopaki, naprawdę jestem wdzięczny że, za to, że mogę z wami porozmawiać, bo... No ja tam parę słów, gdzie to Lec, a, Ale mam tutaj. doma. Stroni, bo sam siebie lecz od boku, stroni, bo sam siebie skrzypisz.